Spóźniony słowik Płacze pani słowikowa W gniazdku na akacji Bo pan słowik przed dziewiątą Miał być na kolacji Tak się godzin wyznaczonych Pilnie zawsze trzyma A tu już po jedenastej I słowika nie ma Wszystko stygnie Zupka z muszek na wieczornej rosie Sześć komarów nadziewanych W konwaliowym sosie Motyl zrożna, przyprawiony gęstym cieniem z lasku, A na deser torc wietrzyka w księżycowym blasku. Może mu się co zdarzyło, może go napadli, Szare piórka oskubali, srebrny głosik skradli? To przez zazdrość, to skowronek z skowroniątek. Piórka, głupstwo, bo odrosną, ale głos... Majątek. Nagle zjawia się pan Słowik. Poświstuje, skacze. Gdzieś ty latał, gdzieś ty fruwał, przecież ja tu płaczę. A pan Słowik słodko ćwierka. Wybacz moje złoto, ale wieczór taki piękny, że szedłem piechotą.